Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Strzały podczas uroczystej kolacji prezydenta USA w ramach tradycyjnego spotkania z dziennikarzami i korespondentami Białego Domu. Secret Service, jak informowaliśmy w aktualnościach Jedynki o 3, błyskawicznie wyprowadziło Donalda Trumpa z sali, także pierwszą damę i członków gabinetu prezydenta. Na tej sali był także korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Przed chwilą dosłownie opowiedział nam, co się tam działo i jak to wyglądało. Posłuchajcie państwo relacji Marka Wałkuskiego. Strzelania miała miejsce mniej więcej pół godziny po rozpoczęciu tego wydarzenia, czyli White House Correspondents Dinner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 Między innymi Pete Hexed przeszedł około naszego stolika na zewnątrz, został wyprowadzony. Był Scott Bessent, był Todd Blanche, czyli prokurator generalny, szef FBI. Kasz Patel po kilkunastu sekundach, kilkudziesięciu sekundach został wyprowadzony. Cały czas nie wiemy dokładnie co się wydarzyło. Mówi się o tym, że ktoś próbował wejść się do sali, został zastrzelony przez oficerów Secret Service, ale to wszystko są nieoficjalne informacje. Z tego, co widziałem w sali, nie wygląda na to, żeby ktoś został postrzelony czy ranny. Na pewno wszyscy, którzy siedzieli przy naszym stoliku, czyli między innymi ambasador Bogdan Klich, wszyscy jesteśmy OK. To Marek Wałkuski, prosto z sali, w której to wszystko się działo. Mamy najnowsze informacje. Donald Trump jest bezpieczny, chciałby kolacji nie odwoływano. I uczestnicy nawet wrócili na miejsce, ale po chwili wydany został komunikat, że uroczyste spotkanie jest zakończone. Wkrótce Donald Trump ma wystąpić na konferencji prasowej, a jest już jego wpis internetowy, a w nim informuje, że napastnika zatrzymano. Służby specjalne i organy ścigania spisały się znakomicie, działały szybko i odważnie, napisał Trump. Nie wiadomo, kto był celem napastnika i jakie miał zamiary, agencja Reutera Powołując się na oficera FBI informuje, że osoba uzbrojona w strzelbę próbowała przedostać się przez zabezpieczenie i podejrzany strzelał do agenta Secret Service, który nie odniósł żadnych obrażeń. Ja powiem tylko, że to pierwsza kolacja korespondentów Białego Domu, w której uczestniczy Donald Trump jako prezydent. Był jednym z trzech tenorów albo muszkieterów, jak mawiano, gdy powstawała Platforma Obywatelska. Zmarł Andrzej Olechowski, były szef dyplomacji i były minister finansów. To on złożył oficjalny wniosek o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 1994 roku. Był niezwykle kompetentnym politykiem, wspomina Dariusz Rosati. On miał niebywały talent nawiązywania kontaktu z ludźmi. On się czuł jak ryba w wodzie w kontaktach międzynarodowych. Czy dotyczyły polityki, czy dotyczyły spraw gospodarczych, transformacji systemowej. Był człowiekiem, który po pierwsze znał się na tych wszystkich sprawach, a po drugie był wiarygodny w oczach swoich partnerów zachodnich. To była znacząca postać, komentował pytany w tej sprawie Jarosław Kaczyński. To była na pewno postać znacząca. No i człowiek, który szczególnie w szczególnie tych pierwszych dwóch dziesięcioleciach nowej Polski odegrał rolę, którą ocenią historycy. Andrzej Olechowski we wrześniu kończyłby 79 lat. To są Aktualności Jedynki. Na Zakopiance dziś kolejny protest przeciw planom budowy S7 Kraków-Myślenice. W Głogoczowie na drogę ma wyjść nawet kilkaset osób, które będą protestowały pięć minut chodząc po przejściu i pięć minut puszczając samochody. Są objazdy, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Od strony Zakopanego proponowany jest zjazd z drogi krajowej numer 7 w miejscowości Jawornik na drogę wojewódzką numer 955 w kierunku Słukowic. Analogicznie jadąc proponujemy zjazd z drogi krajowej numer 7 w miejscowości Głogoczów na drogę krajową numer 52 w kierunku Biertowic. Pikieta ma się rozpocząć o 16.00, potrwa dwie godziny. Ruszył europejski rajd Syren i Warszaw. Zabytkowe auta wystartowały z rynków w Wielkopolskiej ne a kierują się do chorwackiej puli. Jadą 42 załogi, w sumie ponad 100 osób w wieku od 5 do 85 lat. Pierwszy etap do czeskiego Ołomuńca, mówi kolekcjoner Syreni Warszaw, Rafał Dębicki. Są syreny, modele 103, 104, 105. Były dwie awarie, opona do wymiany, a kolejna awaria już była bardziej poważna. W Syrence się silnik zatar. Całą trasę liczącą 1200 km kierowcy mają pokonać w trzy dni.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 Pogoda. Bardzo silny wiatr. Na Bałtyku sztorm. W górach, w porywach nawet powyżej 100 km na godzinę. Najgorzej jest we wschodniej połowie kraju. Tu te porywy będą dawały znać o sobie jeszcze przez część niedzieli. Na zachodzie spokojniej i dziś pogodniej i słonecznie. We wschodniej połowie kraju więcej chmur i tutaj deszcz. W Karpatach znowu śnieg. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku.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 idealnie wykorzystała moment, w której te właśnie technologie dronowe, które bardzo mocno rozwinęła, ale nie tylko technologie, ale też przede wszystkim umiejętności obrony przed e, dronami, zaczęła wykorzystywać e, jako kartę polityczną. E, I stąd ta właśnie bardzo szeroka e, kampania, taka dyplomatyczna, na Bliskim Wschodzie, gdzie rzeczywiście ta pomoc i była przyjęta, i była potrzebna, i została e, przyjęta z dużą, e, powiedziałabym, wdzięcznością. I to jest bardzo mocna w tym momencie karta ukraińska, bo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 Ukraina no, zawsze starała się jak najwięcej sprzedawać tych swoich e, produktów rolnych. To jest jeden z głównych produktów eksportowych. E, tutaj e, też te tematy były poruszane. Tutaj bardzo ciekawa wizyta była e, na początku kwietnia w, e, w Syrii, gdzie Aha. właśnie ten temat był poruszony. E, no, dla Syrii na pewno jest to bardzo ważne. Ukraina stara się tutaj szukać kolejne, kolejne rynki. Natomiast nadal tą kwestią, może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 Tak, to jest kolejna taka, powiedziałabym, właśnie budowanie, szukanie tam, gdzie się da sojuszników współpracy. to zostało podpisanych kilka dokumentów o współpracy. No Azerbejdżan rzeczywiście taką trochę, no nie chcę powiedzieć, że dokonał wielkiej wolty, ale rzeczywiście zmienił to swoje podejście.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 więc no, ten argument o kolonializmie to jest tak płynny. On jest tak wieloznaczny, że trochę brzmi jak. i no, może to są niedobrzy ludzie, no takie ogólniki. Kolonializm był, był wielkim problemem. On się skończył, bo ta epoka kolonialna w sensie dosłownym się skończyła, ale zależności, powiązania Algerii z Francją i innych krajów, one istnieją. One te zależności, więzi,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 czują się lekko zawstydzeni, niektórzy przynajmniej, na pewno ci z naszej części świata, są jeszcze katolicy w Ameryce Południowej, którzy inaczej patrzą w ogóle na Rosję, bardziej życzliwie, więc powiesz, że był z Ameryki Południowej, więc jego y, y, trudno jest to wycenić, ocenić i, i, i dowiedzieć się, y, jakie były motywacje takiego właśnie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 Ale e, pamiętacie państwo, jak się wojna e, z Iranem zaczęła? E, gdzie e, W ogóle zarówno, nikogo nie poinformował, tak. E, dokładnie, dokładnie. Nawet Polacy mówili, że nawet e, e, że tak powiem głosy e, z, e, z Kancelarii Prezydenta Człospolitej, który jest jednym z bardziej pro-Trumpowych polityków w Europie, e, były krytyczne Amerykanów przy rozpoczęciu wojny z, z Iranem. Więc to tylko pokazuje, gdzie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 Problem wydaje się być czysto technicznym problemem, ponieważ gdy tworzono systemy aktów stanu cywilnego, systemy PESEL, to faktycznie ograniczono możliwość transkrybowania tam tylko do dwóch osób płci przeciwnej. I w momencie, gdy teraz urzędnicy wpisują PESEL-e osób, które są tej samej płci, system pokazuje, że nie da się wykonać takiego, takiej transkrypcji. Co ważne, Naczelny Sąd Administracyjny jasno powiedział, że problemy techniczne, nie są